Pane z Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby najać robotników do swojej winnicy. umówił się z robotnikami o z dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezpiecznie i rzekł do nich. Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedział Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy. A gdy naprzed wieczór, że właściciel winnicy do swego rządcy. zwoje robotników i wypłaci im na należność, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. Przyszli jej najęci około, około 11, i otrzymali podenarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, przebrali przeciw gospodarzowi mówiąc, Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiegoty. Na to odrzekł jednemu z nich, Przyjaciele, nie czynię Ci krzywdy, czyż nie odenara, denara się za mną? Weź co Twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu też tak samo jak Tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze, swojego, ze swoim sercem? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto no, Słowo nie. Minuta ciszy. Co z nią zrobiłeś, zrobiłaś? Jakie myśli były w Twojej głowie przez tą minutę? Niektórzy może myśleli, ksiądz nie przygotował ukazania. Inni może myśleli, a to już widzieliśmy, to słyszeliśmy, wiemy o co chodzi. Niektórzy może zanurzyli się bardziej w Słowo Boże. Niektórzy może myśleli o powrocie. Minuta ciszy. Jak wykorzystujemy czas, dany nam przez Pana Boga. To może być ta minuta, to może być nawet sekunda, godzina, dzień, tydzień, rok lata. Jak wykorzystujemy ten czas, który Pan Bóg nam daje. Dzisiejsza Ewangelia też jest o czasie. Bóg jest poza czasem. Ale my funkcjonujemy w tym czasie. Gdzieś to te kolejne godziny powoływania, zapraszania do winnicy Robotników, którzy mieli pracować na utrzymanie siebie, swoich rodzin. Gospodarz wychodzi na rynek, chciałbym się powiedzieć, dzisiaj do takiego rodzaju pośredniaka. I woła, by wychodził: Mam z pracę. Wychodzi. Parę godzin znowu, znowu, aż tam godzina ostatnia, 11.00. On no, można powiedzieć, że ktoś powie, ale to wczesna jeszcze godzina 11. A Trzeba uwzględnić, że to przesunięcie czasowe jest, że to właściwie godzina jest 17 u Izraelitów, według naszego czasu. I właściwie koniec jest. A ten gospodarz woła iść do mojej gminnicy. Różni to pewnie byli ludzie, którzy może i przychodzili też o różnych godzinach, z różnym poczuciem obowiązku. Dla nich wszystkich. Ten gospodarz miał zadanie. Z pierwszymi umówił się o denara. Z pozostałymi Co będzie to Ci tam godne za Twoją pracę? Więc rozumiem się, że każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że ta przypowieść jest o nas. Bóg każdego z nas powołuje. A każdego też to jest różny czas. Dla jednych to jest początek życia, gdzie miałam doskonałe możliwe warunki do tego, aby wzrastać w wierze, rozwijać się od pierwszych chwil życia. Ale są też i tacy, którzy tą szansę na odkrycie, że Bóg ich powołuje w najemnowszej końcówce swojego życia. W końcówce tego dnia. Ale Bóg wychodzi naprzeciw każdego. Nikogo nie chce zostawić. Nawet tego, który gdzieś tam jest bardzo daleko. Mój Trzycy, Bóg umawia się z tymi pierwszymi, z tymi, którzy może od samego początku mają dobre warunki, dobrze się osłuchali w Słowo Boże, dobrze przyjęli naukę Jezusa Chrystusa. O zbawieniu. O szczęście wiecznym o niebo. Ale każdym również tym, który gdzieś tam po drodze jest powołany, w tych kolejnych godzinach, latach. Bóg się umawia o to, co będzie. I później mamy tą relację końcową. Odbieranie zapłat. Myślę, że ten gospodarz bardzo sprytnie to uczynił. Bo jeżeli by zaczął wypłacać od tych pierwszych, to nie, nie zauważyliby różnicy. Otrzymaliby to co? O co się mówili? Wrócili szczęśliwi do domu i wszystko było ok. A ten gospodarz zaczął od tych, którzy najpóźniej przyszli wypłacił pierwszym po Również tym, którzy przyszli od samego początku. Również tego denara, o którego się mówi. Więc Bóg z każdym z nas się umawia, że dla każdego z nas ma miejsce w niebie. I abyśmy nie byli takimi ludźmi, jak ci, którzy pierwsi przyszli do pracy. Którzy oczekują czegoś więcej, albo wręcz może, że ci, którzy najpóźniej dołączyli do drużyny, powinni otrzymać mniej. Jest nas, nieraz taka, takie pragnienie, z jednej strony miłości, a z drugiej strony nieraz pytamy się, zwłaszcza w momentach, gdy przychodzi pogrzeb kogoś bliskiego, kogoś, kogo kochamy, to jest bardzo cenny dla nas. Pytamy nieraz, dlaczego ta osoba a tyle drani wokół mnie. Jak szybko nam się zakrada ta ocena. To szybko, jak szybko wchodzi w nas to pragnienie porównywania, ba, zazdrości. Cieszenia się z tego, że komuś nie wychodzi, albo smutku doznawanego z tego, że ktoś coś dostał, czego według nas nie powinien dostać. Warto się nad tym, myślę, moi drodzy, zastanowić. Każdy z nas ma właśnie ten czas, dany nam przez Pana Boga. Ważne jest to, żebyśmy ten czas starali się jak najlepiej wykorzystać. Nie patrzeć, na którym etapie powołania jesteśmy. Czy o tej godzinie wczesnej, trzeciej, czy też jest to godzina jedenasta. Bóg nas zaprasza, żebyśmy ten czas jak najlepiej zagospodarowali. Tylko go jak najlepiej wykorzystali. Nie oglądali się na to, co inni. Ale pytali się, co ja. Tu i teraz. Co mogę zrobić? Jak wzrastać, jak się rozwijać? Jak budować to Królestwo Boże już tutaj na ziemi? Wśród nas, wśród ludzi, do których jestem posłany. przed może i tego męża, tej żony, którzy tak zbuntowali się, tak może i według nas na Jak budować to Królestwo Niebieskie? Może i w świetle tego dzisiejszego czytania Ewangelii, może i warto, żebyśmy siebie zapytali też, czy nie ma w nas takiej postawy? Panie Boże, ja Tobie tyle ja znoszę z tego dnia. Ja znoszę te trudy życia. Więc oczekuję od Ciebie. Tylko nie ty świetnie Ja wiem, co powinieneś mi czym Co mi się należy wobec takiej świętej postawy człowieka, który od samego początku gorliwie idzie z Bogiem. A zapominamy o, to, że my nie o, tym, o tym, że my nie jesteśmy tymi, którzy mają się z Panem Bogiem targować. A wręcz dziękować mu. Nie za to, co my Mu dajemy, bo tak naprawdę On od nas nic nie potrzebuje, ale to za to, co On nam daje. A myślę, że każdy z nas daje sobie sprawę, ile nam daje. Może i w tym momencie też powinniśmy uświadomić sobie jeszcze mocniej to, że często myśli Boga, jak słyszeliśmy w dzisiejszym, pierwszym czytaniu, nie są myślami nasze, Bo te nasze nieuporządkowane nierazprawienia, a wręcz porządliwości, sprawiają, że Gdzieś tam stajemy się ludźmi właśnie żądającymi, a nie ludźmi otwartymi. Moi drodzy, czas rekolekcji to było nie wiem ile godzin. 40 parę. To był czas, który jak każdy z nas już nie mógł wykorzystać. Niektórzy tak gorliwie wykorzystywali, że nawet nie spali tak. Dobrze, może i taka była potrzeba. Ale teraz idziemy dalej w życie. I mamy kolejne sekundy, minuty, godziny, tygodnie, lata pracy w dzielnicy pańskiej. Pracy, która ma polegać przede wszystkim na miłości i otwartości. Na Boga, i na drugiego człowieka. Tyle słyszeliśmy o potrzebach, różnych tych potrzebach. O tym, żeby je umieć zaspokajać. Żeby prosić też innych o to, żeby nam pomogli żeby zaspokojeni w zaspokojeniu tych potrzeb. Ale przede wszystkim, żebyśmy może i uczyli się ciągle zaspokajać też potrzeby innych. Dostrzegać te potrzeby. No, jest nieraz szuka. Poprosić Poprosić nieraz jeszcze o potrzebę, to jeszcze jeszcze. Ale samemu dostrze, że ktoś ma jakąś potrzebę. Owszem, możemy powiedzieć, że Duchami Świętymi nie jesteśmy tak, jak podało padało, prawda? Ale nasza godliwość, otwartość to obserwacja. Uczymy się też drugiego człowieka. Owszem, nigdy nie przeczytamy myśli drugiego, ale możemy się ich uczyć czytać. Możemy. W tej postawy, takiej gotowości i otwartości wychodzenia naprzeciw. Naprzeciw. Tak jak Bóg będzie ciągle naprzeciw I o tej trzeciej, i o tej szóstej, i o tej dziewiątej, i o tej, i o tej On wychodzi i pyta się, czy skorzystać. Czy chcesz pójść do tej pracy. Czy, chcesz, czy chcesz skorzystać z tego dania? I Drodzy, to kazanie, o, kazanie czy homilia? Dzisiaj dyskutowałem z tymi mężczyźniami, a dzisiaj homilia, przepraszam, zan się w słowo, może zgadzacie się, tak? Chciałbym zakończyć zdaniem, które jest w dzisiejszym pierwszym czytaniu. I z tym zdaniem też chciałbym Was rozesłać, żebyśmy poszli dzisiaj w świat, w naszą codzienność, w to wykorzystywanie czasu, które Pan Bóg nam daje. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko.